Cześć kochani, co tam u was, jak się macie, witam wszystkich bardzo serdecznie Rozpoczynamy kolejny podcast po polsku Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie Mam na imię Piotr, myślę, że wielu z was mnie już trochę zna Ale być może nie wszyscy, być może dla niektórych to jest pierwszy podcast Pierwszy mój podcast, którego słuchacie Mam nadzieję, że to nie będzie... Ostatni. Wiem, że są nawet tacy, którzy wysłuchali wszystkich podcastów Dzięki wam za to, jestem ciekawy Czy jest ktoś, kto zaczyna właśnie od tego podcastu? Jeśli tak, to nie wstydźcie się, tylko napiszcie w komentarzu Cześć Piotr, to mój pierwszy podcast Będzie mi niezmiernie miło w każdym razie witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich stałych słuchaczy oraz tych, którzy słuchają tylko od czasu do czasu, a także wszystkich, którzy właśnie słuchają pierwszy raz. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Jeśli słuchacie pierwszy raz, to nie wiecie jeszcze, że mamy taki zwyczaj, żeby posłuchać sobie nagrania od kogoś z was, czyli od słuchaczki albo od słuchacza. Nie pomylcie słuchaczki ze słuchawką. Słuchawka to to, co wkładamy do ucha, żeby posłuchać podcastu. A słuchaczka to kobieta, która wkłada słuchawkę do ucha, żeby słuchać podcastu albo muzyki. <głos> Wszystko jedno Kochali, dziś posłuchamy Bardzo miłego nagrania Które dostałem Prosto z gorącej Plaży w Egipcie Posłuchajcie sami Cześć Piotr Nazywam się Lilia Jestem z Białorusi, z Mińska Ale teraz mieszkam w Egipcie W Churgadzie z rodziną Postanowiłam zrobić Te nagrania, aby ci Dziękuję za twoje podcasty. Są one bardzo ciekawy, bardzo ciekawy i e, ekscytujące. Tak bardzo, że zapominam często, że ty mówisz w języku polskim. Bardzo dziękuję. A ty mówisz nie szybko, jasne i masz przyjemny głos. A, język polski zaczęłam uczyć się w sierpniu. A, chodziłam na 12 zajęć w szkole językowej. Там далее подставовым ведзы на темат грамотыки, але mówить в языку польским, венц, не могла. Потым была пшерва, а в листопаде зналязлом нагле твои подкасты. Гды слуха вам перший подкаст, зразумяло мне wszystko, только сэнс, але в засаде слыша бж бж шэ бж а, Але твои подкасты таки цякавы, же сталам ще их często слухаць, i teraz i ja i mój mąż razem korzystamy się praktycznie każdego dnia. Często słucham, leżąc na plaży, a ponieważ wokół jest dużo ludzi, to słucham ci nie tylko ja. I w jeden z dni mojego przysłuchania podeszła do mnie starsza para i zaczęli ze mną rozmawiać po polsku. Okazało się, że są z Krakowa, przyjechali na wakacje. I co jest radością dla mnie, zrozumiałam wszystko, co mówili i nawet sama rozmawiałam z nimi po polsku. A również oglądamy z synem kreskówki po polsku, świnka Pepa, Marta Mówie i podoba mi się z serią Kopiłam Kupiłam też twój kurs na kartę Polaka, tak jak idę ja i mój mąż w maju na rozmowy z konsuliem. Bardzo wygodne, gotuję obie, słucham, lub idę z synem na spacer i też słucham. Bardzo wygodny format audio. Nie trzeba specjalnie szukać czasy po prostu słucham podcast, gdy robię różne sprawy. I jeszcze Piotr, ty stał się naszym prawdziwym przyjacielem rodzinnym. My z zmenujemy codziennie słuchamy twoich podcastów i kurs na kartę Polaka. Codziennie komunikujemy się z tobą. Życz nam proszę prowadzenia w rozmowie z Konsumem. I od nas do ciebie lecie nasza wielka słoneczna wdzięczność Papa! Pa. Dzięki Lidia Nawet nie wiesz jak ja się cieszę, że jestem waszym rodzinnym przyjacielem Jest mi niezmiernie miło Trochę żałuję, że nie mogę być z wami tam na plaży w Hurgadzie To by była wielka przyjemność spotkać się z Wami i porozbawiać. Tym bardziej, że tu w Warszawie ostatnio dosyć chłodno, a tam w Egipcie na pewno wspaniałe słońce. Bardzo się cieszę, że robicie postępy. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że rozmowa z konsulem to będzie dla Was bułka z masłem. Mówisz, że już niedługo spotkanie w konsulacie, to dobrze, bo już za moment będziecie mieli cały ten stres za sobą. To na pewno jest stresujące, ale gdy słyszę, jak dobrze mówisz po polsku, to jestem pewien, że nie masz czego się obawiać. W każdym razie trzymam za Was kciuki. Życzę powodzenia podczas rozmowy. A i proszę dajcie znać, jak poszło Jakie były pytania, o co pytał konsul Jak to wszystko się odbyło Jest wiele osób, którzy interesują się tym tematem To na pewno dla nich bardzo ciekawe Kochani, mamy już maj Najpiękniejszy chyba miesiąc w całym roku Ja bardzo lubię maj Rok szkolny już niedługo się kończy w tym roku dzieci miały trochę mniej zajęć w szkole. Niedawno mieliśmy problem z nauczycielami. To znaczy, problem wciąż istnieje. Problem w zasadzie mają nauczyciele, bo zarabiają zbyt mało. Nauczyciele strajkowali, nie było lekcji. I ten strajk pokazał nam, jak niedoskonały jest system nauczania w Polsce. Jednak nie chcę dziś zastanawiać się nad systemem szkolnictwa w Polsce, tylko nad czymś troszkę innym. Chcę opowiedzieć wam o genialnych dzieciach, a właściwie o tym jak były kształcone, jak były nauczane, bo wygląda na to, że to jak uczą się dzieci ma wielki wpływ na to kim potem będą, jaką wiedzę jakie umiejętności będą posiadały w przyszłości. Ostatnio opowiadałem o Leonardzie da Vinci, wielkim geniuszu, wielkim artyście i wynalazcy. Pamiętacie, że Leonardo nie mógł uczyć się na uniwersytecie? Nie uczył się w ten sam sposób jak jego koledzy. Myślę, że to miało wielki wpływ. Na to kim został Leonardo jako dorosły już człowiek To jak się uczymy na pewno ma wielki wpływ na to Jaką wiedzę i jakie umiejętności będziemy mieli w przyszłości Czy można stworzyć geniusza? Czy przez odpowiednią edukację można stworzyć genialnego człowieka? Dziś opowiem o pewnym Amerykaninie, który być może był najbardziej inteligentną osobą, o której wiemy, że żyła na świecie. William James Sidis, bo o nim myślę, był niezwykle uzdolniony. Był niesamowicie inteligentny. Wiemy jak mierzy się inteligencję, prawda? Służą do tego testy IQ. Wielu psychologów podważa wiarygodność tych testów, ale przyjmijmy, że dają one jakąś miarę inteligencji. Przeciętny człowiek ma IQ na poziomie między 90 a 110. Ludzie, którzy mają IQ powyżej 150 są uważani za niezmiernie inteligentnych, o inteligencji bardzo, bardzo wysokiej. Gdzieś przeczytałem, że Stephen Hawking miał IQ równe 160, Leonardo da Vinci około 180, natomiast William James Sidis, o którym dziś mowa, być może miał IQ na poziomie 250. Nie wiemy tego, bo wtedy nie było jeszcze testów na inteligencję. Wszystko jedno, nie o cyfry tu chodzi. Kim zatem był William James Sidis? Urodził się w Bostonie 1 kwietnia 1898 roku. Hmm, to ciekawe, urodził się w Pryma Aprilis. Przy okazji pozdrawiam wszystkich urodzonych 1 kwietnia. William był synem ukraińskich emigrantów. Jego ojciec był... Doktorem psychologii I pracował na Uniwersytecie Harwarda Musiał uciekać Do Ameryki Ponieważ był Żydem I nie znał angielskiego Ale nauczył się języka Samodzielnie I zrobił w Stanach Karierę naukową Matka Williama Została lekarzem W czasach gdy kobiety Nie były lekarzami Kobiety nie mogły nawet mm, głosować. Kobiety nie miały prawa głosować w tych czasach, żeby zostać przyjętą na uniwersytet, na uniwersytet... Mm, coś mi się język plocze. Żeby zostać przyjętą na uniwersytet, nauczyła się programu matematyki, mm, którego nauka normalnie zajmuje 6 tygodni, ale... Matka Williama zrobiła to w trzy dni. Była również niezwykle uzdolnioną kobietą. Oboje rodziców Williama wierzyli w to, że każdy może nauczyć się wszystkiego, wszystkiego, jeśli robi to w odpowiedni sposób. Ten rodzaj myślenia bardzo mi się podoba. Zatem, gdy urodził się ich syn, postanowili przeprowadzić na nim coś w rodzaju eksperymentu, żeby zobaczyć, jak mądry może być człowiek. Oboje byli psychologami, więc myślę, że było to dla nich coś w rodzaju wyzwania, coś ciekawego, coś, czemu nie mogli się oprzeć. Po prostu musieli to zrobić. Rodzice uczyli swojego syna już od najmłodszych lat William czytał New York, New York Timesa gdy miał dwa lata <trafił> Potrafił też pisać po angielsku i po francusku Dwa lata Dziecko dwuletnie czyta New York Timesa Niesamowite W wieku siedmiu lat William był już poliglotą Posługiwał się angielskim, francuskim, niemieckim Rosyjskim, hebrajskim, łaciną Tureckim i ormiańskim Takie dziecko stało się od razu bardzo popularne Często pisano o nim w gazetach Nie tak dawno mówiłem o esperanto Sztucznym języku Jeśli nie słuchaliście tego podcastu To poszukajcie To były dwa podcasty temu Otóż William miał 8 lat, gdy skonstruował swój własny sztuczny język. Nazwał go Wendergood. Wiemy o tym, bo napisał książkę pod tytułem Book of Wendergood, w której opisał wszystkie zasady swojego języka. Przypominam, miał wtedy 8 lat. William miał 9 lat, gdy postanowił rozpocząć studia na Harvardzie, ale profesorowie uznali, że jest jeszcze trochę za młody, dlatego musiał czekać dwa lata i rozpoczął studia dopiero, gdy miał 11 lat. Bardzo szybko opanował matematykę wyższą, udowodnił, że jest mądrzejszy od wielu profesorów, prowadził zajęcia na temat ciał czterowymiarowych dla studentów, i studia ukończył z wyróżnieniem w wieku 16 lat A później został najmłodszym w historii profesorem na Harvardzie Nie miał jeszcze 20 lat Gdy stał się, można tak powiedzieć, obiektem zainteresowania gazet I całego społeczeństwa Tak jak mówiłem, prowadził zajęcia jako profesor ale po krótkim czasie, można powiedzieć, zniknął Zniknął z pola widzenia W jednym z wywiadów powiedział Chcę żyć życiem doskonałym Jedyną możliwością, by żyć życiem doskonałym Jest żyć w odosobnieniu Zawsze nienawidziłem tłumów Jeden z największych umysłów świata ukrył się gdzieś w odosobnieniu. Odosobnienie to miejsce, gdzie nie ma innych osób. Jasne? Jeśli jestem sam nie ma obok innych osób, to jestem w odosobnieniu. Odosobnieniu. William Sajdis chciał żyć w odosobnieniu. Wyprowadził się z Bostonu i zaczął studiować życie Indian. Dopiero w 1919 roku pojawił się na demonstracji politycznej i został aresztowany. Niedawno był 1 maja, Międzynarodowe Święto Pracy. William Saidis wziął udział w socjalistycznej paradzie w Bostonie właśnie 1 maja podczas pochodu. Doszło do zamieszek i Sidis został aresztowany. Deklarował, że jest socjalistą, ateistą i przeciwnikiem poboru do wojska. Spędził w więzieniu półtora roku. Gdy opuścił więzienie, dużo podróżował po Stanach, przenosił się z jednego miasta do drugiego, zmieniał miejsce pobytu był nauczycielem matematyki. Zmieniał nazwisko, żeby nie być rozpoznanym. Miał problemy z prawem, więc nie chciał być rozpoznanym. Pozostawił po sobie wiele książek, w których pisał na wiele tematów. Interesował się kosmologią, historią Stanów Zjednoczonych, antropologią, systemami transportu. Nie wiemy o wszystkich jego książkach, które napisał, ponieważ ciągle zmieniał pseudonimy. Chciał być jak najbardziej odosobniony, chciał być ukryty, chciał żyć w ukryciu. Jedna z jego książek jest bardzo ciekawa. Nosi tytuł The Animate and the Inanimate. W tej książce pisze, że... We wszechświecie Muszą istnieć miejsca Gdzie czas biegnie W przeciwnym kierunku I które nie emitują światła Chyba myślało o czarnych dziurach Jak myślicie? Wtedy jeszcze nikt nie miał pojęcia O czarnych dziurach a propos, ostatnio sfotografowano jedną czarną dziurę. Na pewno słyszeliście o tym. Ta czarna dziura znajduje się 55 milionów lat świetlnych od nas. Hmm, bardzo daleko. Ale nie odbiegajmy od tematu. Sidis po wyjściu z więzienia ukrywał się pod pseudonimami. Pisał swoje książki. Miał 42 lata, gdy dorwał go Jeden z reporterów New York Timesa, który chciał się dowiedzieć, co dzieje się z cudownym dzieckiem, które było opisywane kilkadziesiąt lat temu. Dziś mówi się o tym, że ten wywiad nie był zbyt przyjemny dla Williama Seidisa. Dziennikarz zadawał wiele, wiele pytań, na które nasz bohater nie miał ochoty odpowiadać. Cały wywiad... Nie przedstawiał Sidisa w dobrym świetle Krótko mówiąc Był przedstawiony jako szaleniec Niezwykle utalentowane dziecko Które w wieku dorosłym Stało się dziwakiem, szaleńcem Niestety dwa lata później W 1946 roku William James Sidis zmarł Prawdopodobnie przyczyną śmierci Był wylew krwi do mózgu Ogromny potencjał Niesłychanie inteligentny człowiek Który zostawił po sobie Stosunkowo niewiele Coś poszło źle Może zbyt wielka presja społeczna Zbyt wielkie oczekiwania Kto wie Wiele czynników składa się na to Kim będzie w przyszłości dziecko I co osiągnie w swoim życiu Słyszeliście na pewno kiedyś o Kaczyńskim Nie myślę tu o braciach Kaczyńskich Jeden z nich był prezydentem Polski A drugi rządzi teraz największą partią w Polsce Myślę o kimś innym, o innym Kaczyńskim Myślę o Tedzie Kaczyńskim Który dostał się do Harvard mając 16 lat był matematykiem, wykładał matematyka na uniwersytecie Ale w końcu znudził się i zaczął wysyłać bomby do ludzi Ted Kaczyński był przeciwnikiem technologii Uważał technologię za zło Jego bomby zabiły trzy osoby i raniły kolejne 23 Historia zna wiele przypadków cudownych dzieci na przykład Mozart. Mozart zaczął komponować, gdy miał 5 lat. Dziś jednak o Mozarcie nie będę mówił, zostawimy to na kiedy indziej. Dziś opowiem jeszcze o siostrach Polgar, które były edukowane przez swojego ojca. Zupełnie inaczej niż ich koleżanki. Jeśli interesujecie się choć trochę szachami, to na pewno słyszeliście o siostrach Polgar, które pochodzą z Węgier. Ich ojciec Laszlo Polgar jest psychologiem, który interesował się szachami i metodami kształcenia dzieci. Hmm, kolejny psycholog. Znowu mamy to do czynienia Z pewnym eksperymentem Laslo Polgar mówił, że Geniuszy się tworzy Nie rodzi Razem ze swoją żoną Która pochodziła hmm, Znowu z Ukrainy Mieli Trzy córki Razem z żoną postanowili Edukować córki w domu Dziewczynki nie chodziły do szkoły Ich Edukacją zajmowali się rodzice. Siostry nie miały normalnego życia, tak jak ich koleżanki. Większość czasu poświęcały na naukę gry w szachy. Ojciec od najmłodszych lat uczył je gry w szachy. Domyślacie się, że codzienne ćwiczenia szybko przyniosły rezultaty. Najstarsza córka Zuza miała 4 lata i była ekspertem w grze w szachy. Nie tylko wygrywała z dorosłymi, ale potrafiła również tworzyć problemy szachowe, których wiele specjalistów w tej dziedzinie, w dziedzinie gry w szachy nie mogło rozwiązać. W wieku 15 lat była uważana że za jedną z najlepszych graczy w szachy. Kolejna siostra miała na imię Zofia. Była pięć lat młodsza od Zuzan. Ona również uczyła się gry w szachy i była uważana za najzdolniejszą z sióstr. Na turnieju w Rzymie jej wynik wzbudził sensację w świecie szachowym. Był to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek osiągnęła kobieta. Jak widzimy, Laszlo Polgar osiągnął Świetne rezultaty. Jego córki były mistrzyniami gry w szachy. Zatem, gdy urodziła się jego trzecia córka, Judith, ją również kształcił w ten sam sposób. Judith również nie chodziła do normalnej szkoły. Uczyła się w domu. Na YouTube możecie zobaczyć Judith Polgar opowiadającą swoją historię na kanale TED Judith mówi tam, że szachy stały się jej językiem Językiem, w którym mówiła Miała 7 lat, gdy w parku grała symultanę na 15 szachownicach To znaczy, że jednocześnie grała z 15 przeciwnikami Pokonała wszystkich Krótce potem pokonała dorosłego gracza, nie patrząc na szachownicę. Jej przeciwnik widział szachownicę, a ona grała tylko w pamięci. Była odwrócona tyłem do szachownicy. Miała 12 lat, gdy wzięła udział w Olimpiadzie Szachowej i zdobyła złoty medal dla Węgier. To przełamało mało długą rosyjską dominację. W szachach kobiecych Judith Polgar w wieku 15 lat Została mistrzem międzynarodowym gry w szachy Została najmłodszym mistrzem w historii szachów Była młodsza niż legendarny Bobby Fischer Grała i wygrywała z takimi mistrzami jak Gary Kasparow którego uważa, uważa się za jednego z najlepszych graczy w szachy. Judith jest obecnie jedyną kobietą, która znajduje się w ścisłej czołówce mistrzów szachowych na świecie. Przez 26 lat nieprzerwanie, czyli bez przerwy, cały czas zajmowała pierwsze miejsce wśród kobiet na światowej liście rankingowej. Wygląda na to, że jeżeli od początku dziecko jest uczone w odpowiedni sposób To może później dojść do mistrzostwa Możemy zadać sobie pytanie Czy rodzimy się genialni? Czy tak jak twierdzi Laszlo Polgar Geniusz powstaje przez odpowiednią edukację? Jeśli tak jest, możemy wziąć dowolne dziecko i poddać je odpowiedniemu szkoleniu, żeby otrzymać mistrza w jakiejkolwiek dziedzinie. Einstein, Leonardo, Szekspir, Kopernik, Newton, Mozart. Każdy z nich zostawił po sobie wielkie dzieła. Ale tak nie jest ze wszystkimi. Nie wszyscy geniusze zostawiają. Ludzkości coś po sobie Dlaczego tak jest? Być może William James Sidis był Niezrozumiany przez Współczesnych, być może jego idee Były zbyt nowatorskie A być może próbował Zbyt wielu dziedzin Nauki Interesował się zbyt szerokim Zakresem spraw W każdym razie Jeśli chodzi o edukację dzieci to wygląda na to, że szkoły nie produkują geniuszy. Myślę, że szkoły są być może nastawione na przeciętność. Z drugiej strony, czy zadaniem szkoły jest tworzeni, tworzenie geniuszy? A może zadaniem szkoły jest tworzenie ludzi szczęśliwych? Trudno powiedzieć, prawda? Przecież geniusz też może być szczęśliwy. Tak mi się... Przynajmniej wydaje Jedno chyba nie wyklucza, nie wyklucza drugiego A może nie Z drugiej strony Gdy nie wykorzystujemy naszych zdolności Wtedy też nie czujemy się szczęśliwi, prawda? To wszystko jest bardzo ciekawe Tak jak mówiłem, w Polsce są problemy z systemem edukacji Zresztą nie tylko z systemem edukacji Mamy wiele problemów Strajk nauczycieli nie jest zakończony, jest tylko zawieszony. Zawieszony to znaczy wstrzymany. Jeśli zawieszam coś, to znaczy, że przez pewien czas tego nie robię. Na przykład zawieszam swoją dietę na miesiąc, czyli wstrzymuję dietę. No i właśnie nauczyciele zawiesili strajk, ale mają go rozpocząć we wrześniu jeśli do tej pory rząd nie spełni ich postulatów. Zobaczymy, jak to będzie. Pewnie jeszcze o tym będzie okazja porozmawiać. Kochani, to jeszcze nie wszystko, co mam dla was na dziś. Chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego nagrania. To nagranie dostałem od Władysława jakiś czas temu, chyba na początku wiosny. Przepraszam, Władysław, że musiałeś tak długo czekać. Posłuchajmy teraz Twojego nagrania. Cześć Piotr, cześć wszystkim. Mówię do Ciebie, Twój uczeń Władek z Kijowa. Zdecydowałem dziś zrobić nagranie, bo minęło już pół roku, od kiedy ja po raz pierwszy znalazłem Twoje strony i zacząłem używać Twojej podcasty i metody do nauki języka polskiego. Chcę Ci bardzo serdecznie podziękować za wszystko to, co robisz dla nas uczniów. Ty rozbudził we mnie chęć do nauki języków. Поверьте, же я каждый день с 2 часа слушаю твои подкасты, используя методы исследования, потому что только она мне помогает в восстановлении мовения. Помимо этого, слушаю ТОК-ФМ, смотрю разные фильмы на YouTube с нет-спекерами и Роби диктанду раз в день. Также занимаюсь немного английским, чтобы не запомнить. Слушаю вебинара Стива Кауфмана, бо он очень инспирует мне до на науки языков. Raz ty i Steve, to możecie, dlaczego ja nie mogę? Nie przerywam nauki, bo mam cel i plan nauczyć się kilku języków. No cóż, wielki dzięki jeszcze raz. Życzę Ci bardzo dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Papa! Bardzo dziękuję, świetnie mówisz po polsku. Cieszę się, że zainteresowałeś się nauką języków, właśnie słuchając. Mojego podcastu oczywiście, że każdy może nauczyć się języków Czasami myślimy, że mogą to zrobić tylko geniusze To oczywiście nie jest prawda Każdy z nas ma w głowie specjalną maszynę do nauki języków Problem w tym, że nie zawsze wiemy jak programuje się tę maszynę Jak ją używać Czasami myślimy, że trzeba to zrobić tak samo jak w przypadku nauki innych rzeczy. Myślimy, że języki obce to jest wiedza. Tak samo jak wiedzą jest fizyka, chemia, geografia, matematyka. Ale tak nie jest. Języki obce to umiejętność. Umiejętność mówienia, czytania, rozumienia. To jest umiejętność, tak jak umiejętnością jest gra na gitarze na przykład. Albo pływanie, albo taniec. To są wszystko przykłady umiejętności i znajomość języka obcego. To też jest umiejętność, dlatego musimy uczyć się tej umiejętności tak samo jak gry na gitarze, tak samo jak uczymy się innych. Umiejętności Co robi człowiek, który chce nauczyć się Grać na gitarze Bierze gitarę i zaczyna na niej grać Czasami czyta trochę o pewnych zasadach Co to są akordy, co to są nuty To jest można powiedzieć gramatyka muzyki Żeby grać na gitarze nie musisz znać tych zasad Czasami ludzie uczą się tego to chyba nie przeszkadza, ale jest też wiele osób, które grają pięknie na gitarze i wcale nie znają nut. Jest wielu muzyków rockowych, którzy komponują piosenki i robią to z głowy, bez zapisywania na papierze, bo nie znają nut. Jeśli ktoś zajmuje się tylko teorią muzyki, i nie gra na instrumencie, na instrumencie To myślicie, że będzie potrafił grać? Ja myślę, że nie Nie ma takiej możliwości Żeby grać, trzeba to ćwiczyć I tak samo jest z językiem obcym Władysław powiedział, że często powtarza za mną to, co słyszy to jest bardzo dobra metoda. Jeśli nie macie z kim rozmawiać, to używajcie właśnie tej metody. Ja bardzo chętnie to robię. Jeśli nie na głos, to przynajmniej w myślach. Wiecie dlaczego? Jeśli to robię, to słucham o wiele bardziej uważnie. Staram się usłyszeć dobrze każdy dźwięk, każde słowo, żeby za moment Powtórzyć to słowo Jeśli to robicie To po pierwsze słuchacie uważnie A po drugie Nie macie czasu na tłumaczenie w głowie Na swój język Zatem ćwiczycie rozumienie od razu W języku, którego się uczycie To jest niezmiernie ważna umiejętność Wiele osób ma z tym problem Bo podświadomie tłumaczą sobie w głowie każde zdanie, każdy wyraz. Tego przyzwyczajenia koniecznie trzeba się pozbyć. Właśnie shadowing, czyli powtarzanie tego, co słyszymy, pozwala nam ćwiczyć nowy język. Jesteśmy uważni, nie tłumaczymy w głowie, ćwiczymy wymowę. To wszystko dzięki temu jednemu, prostemu ćwiczeniu. Polecam, polecam bardzo tę Metodę. Dla początkujących ta metoda może być trochę trudna Ja polecam wtedy metodę pytań i odpowiedzi Chodzi o to, żeby odpowiadać na pytanie jak najszybciej Ale wystarczy odpowiedzieć jednym albo dwoma słowami Ważne, żeby zrobić to szybko Problem jest w tym, że dość trudno znaleźć materiały, które są w ten sposób przygotowane, ale dobra wiadomość jest taka, że jeśli chcecie uczyć się polskiego w ten sposób, to możecie skorzystać z mojego kursu 100 Daily Polish Stories. Jak to wygląda? Ja mówię na przykład, Wojtek je jajecznicę na śniadanie. To jest zdanie. I potem, potem zadaję pytania. Co Wojtek je na śniadanie? Wystarczy odpowiedzieć szybko. Jajecznice. To jest właśnie myślenie po polsku. Wojtek je jajecznice na śniadanie. Czy Wojtek je kanapkę na śniadanie? Nie, oczywiście, że nie. On je jajecznice na śniadanie. Czy Wojtek je kolację? Nie, on je śniadanie. I tak dalej, i tak dalej. To jest ćwiczenie. Pytań i odpowiedzi, które moim zdaniem jest bardzo fajne Bo szybko, szybko uczycie się myśleć po polsku I moim zdaniem to jest najważniejsze Potem oczywiście możecie zacząć również powtarzanie Równocześnie z odpowiedziami To o czym mówił właśnie Władysław Dziękuję bardzo Władysławowi za nagranie ja też kiedyś myślałem, że tylko geniusze mogą nauczyć się mówić w obcym języku. Zmieniłem zdanie właśnie wtedy, gdy poznałem tę metodę. Teraz uważam, że każdy może nauczyć się używać wielu języków obcych. Zależnie od tego, jak dużo poświęci na to czasu. Czytanie, pisanie, mówienie to są umiejętności, których każdy z nas może się nauczyć. A może my wszyscy jesteśmy geniuszami? Pewnie tak, tylko nie zawsze w to wierzymy. Uwierzcie w to, że jesteście geniuszami. Kochani, to by było tyle na dziś. Ciekawa sprawa z tym Williamem Sydysem, prawda? Wielka inteligencja, ale szkoda, szkoda, że trochę niewykorzystana. Wielkie dzięki za nagrania dla Lili i mm, Władysława. Jeśli macie chęć, to przysyłajcie też nagrania. Ja z przyjemnością ich słucham. Dajecie mi wielką motywację. To jest jak paliwo dla mnie. Samochód bez paliwa nie może jechać. Czekam na nagrania od Was. Polecam Wam metodę powtarzania. Oczywiście polecam dużo słuchać, jak najwięcej. Ale... Czasami, gdy tylko słuchamy, nasze myśli mogą uciekać. Zaczynamy myśleć o czymś zupełnie innym, a metoda powtarzania pomaga nam koncentrować się na tym, czego słuchamy. Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich. Jesteście wspaniali. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i oczywiście zapraszam następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.